a więc czas na drugą godzinę studenckiego patrolu. Studencki patrol na i 98,6. Druga godzina, a skład tutaj po naszej stronie bez zmian. W kabinie realizatorskiej Jonasz Mechuła, a za mikrofonem Julia Grela. Jeżeli chodzi o nasz rozkład jazdy na najbliższą godzinę, to już za niecałe 10 minut rozmowa w temacie autonomii pacjenta i aspektów moralności u schyłku jego życia, a także żałoba od strony obyczaju. Porozmawiamy na te tematy z profesorem, doktorem habilitowanym Przemysławem Rotengruberem, kierownikiem pracowni performatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego o 17.30 audycja koła naukowego Put Rocket Lab o nazwie Rocket Science. Oprócz tego świetna muzyka, dużo dobrych wiadomości i konkurs, o którym opowiem Wam więcej po piosence. Jest jarny dzień, do szkoły jdą i mają na pamięci, że się rozglądnie na przechodu, nebo jen tak kolem, ci wyjevíš, na hlubu bomby atomowej, cię mógł Ten ślub, e eh, eh. na sveta Z displejem To může zastavit Cesta vede z Juna Sever a vyslanci z nebe nade mnou stále bdí. Nakonec přiletíme, říkaj. Cesta vede z Juna Sever a vyslanci z nebe nade mnou stále na Nakonec přiletíme. Pamiętacie jeszcze o muminkach albo o powieściach z narni? To są takie książki, które ja dobrze pamiętam z dzieciństwa i takie, które do tej pory bardzo dobrze wspominam. A nie bez powodu do tego nawiązuję, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i w naszym konkursie pytamy właśnie o to, jakie są Wasze ulubione książki z dzieciństwa. Czy to będą lektury szkolne, czy coś zupełnie odrębnego? To jest nasze pytanie konkursowe, gdzie do wygrania jest jedna podwójna wejściówka na koncert polskiej wersji PW Forever w poniedziałek 6 kwietnia w klubie Dwa Progi. I żeby wziąć udział w konkursie, oprócz odpowiedzi na pytanie konkursowe, należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, wasze imię i nazwisko, tą wspomnianą odpowiedź i uzasadnienie. A cały koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze.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 więc opuściliśmy szajer, żeby zostać Jedi! Neverland. Fantazy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.00. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w Eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady. Z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Pamiętam je z piaskownicy Teraz jak mnie nie widzą, to chcą tylko hajs pożyczyć Odbita piłka, pytam, gdzie podziała się ambicja Patrzą na mnie, jakbym gadał nich Szyfrem, jakby nikt ma, jestem z rąd mlekiem i miodem nie płyną Z rąd, wielu nie może być lepiej płyną Prąd, porwał ich etanol i gniew Ale dlaczego to ja mam oddzielać ziarno od prąd? Chciałbym widzieć lepszy świat Chciałbym zabrać ich do góry Powiedz ja. Tym fanom niektórzy chcą mnie na własność Kocham ludzi, ale przez to kurczy się prywatność Imponuję im, że w radio płytę grają dziś Chciałem wyjść inkognitatu Olaj on me. Ludzie potrafią być na tarczywi w tych klubach maszyn się rap kariera Ja na na Jakuba Nie będę szczeblem, nawet jak nie odprawię z bitkiem To don't you ever take my kindness for weakness Ty Chciałbym widzieć lepszy świat Chciałbym zabrać ich do góry Powiedz ja.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 Godziną rozmawialiśmy sobie o medycynie paliatywnej i medycynie schyłku życia. Teraz, trochę jako naturalna konsekwencja rozwinięcia tego tematu, chciałabym porozmawiać o autonomii pacjenta i aspektach moralności przy tym schyłku życia, a także o żałobie od strony obyczaju. I moim i waszym gościem w tym temacie jest profesor dr. habilitowany Przemysław Gruber, kierownik pracowni performatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu. Panie profesorze, przyznaję, że tutaj pojawiło się pewne wyzwanie już na starcie, bo mamy w sumie dwa tematy połączone w jedną rozmowę, czyli tą autonomię pacjenta w tym trudnym okresie i momencie już krańcowego etapu życia oraz kwestię tej żałoby, którą będziemy rozpatrywać tak kulturowo. Więc tak może na otwarcie. Na czym polega autonomia pacjenta, zwłaszcza w tym momencie, kiedy jego ciało odmawia mu posłuszeństwa? Tak, sprowadza się to bardzo, bardzo prosto. Zasady. Mianowicie jesteśmy właścicielami naszego zdrowia i życia i to my przede wszystkim, a być może wyłącznie, my ponosimy odpowiedzialność za to, co się z nami stanie. To znaczy w szczególności podejmujemy decyzje dotyczące takich kwestii jak terapia uporczywa, czy też w wielu wypadkach to temat wstydliwy, albo w każdym razie nieczęsto nie, nie poruszany. Mianowicie obejmuje to również takie kwestie jak samobójstwo. Eee Rzecz jest taka, że każdy z nas musi pod, podjąć taką decyzję i dobrze, gdy podejmuje tę decyzję, w powiązaniu ze światopoglądem własnym, czy jakimiś przekonaniami na temat tego, jak urządzony jest świat. I tu od razu chcę powiedzieć, że nauka nie dysponuje gotową odpowiedzią na to pytanie. To jest rzecz, nad, nad, nad którą każdy z nas musi się sam zastanowić, musi dotrzeć do odpowiedzi, właściwie to do hipotez możliwie zadowalających nas w odniesieniu do tego, w jakim świecie żyjemy i co chcemy w nim osiągnąć, ewentualnie jak. Powinniśmy, jak chcemy zakończyć swoje własne życie. Niestety we współczesnej kulturze mamy coraz mniej czasu na to, by taką refleksję podejmować. Osobiście uważam zresztą, że to nie jest kwestia czasu, tylko raczej kwestia naszego lenistwa, ale tak czy inaczej, w zależności od tego, jaki mamy pogląd na świat i najważniejsze sprawy składające się na nasze życie w świecie, czyli życie wśród innych ludzi, takie też podejmujemy decyzje dotyczące naszego zdrowia i życia. Eee, ja chcę przypomnieć, to jest tak, że z jednej strony mamy dzisiaj wielkie i czwarty. Chrystus zapowiada swoją męczeńską śmierć na krzyżu, śmierć odkupieńczą dla dobra ludzkości, ale od razu chciałbym temu przeciwstawić inny światopogląd, światopogląd epikura, antycznego filozofa, który popełnia samobójstwo, dlatego że za na kamicę nerkową, a jedynym sensem życia, jaki odkrył, również jako filozof, jest pomnażanie radości, przyjemności wynikającej z tego, że żyjemy. Ponieważ jego żadna przyjemność już nie mogła spotkać, podjął decyzję o zakończeniu życia, o skróceniu cierpień. A zatem wszystko zależy od perspektywy, tej naszej własnej perspektywy, co chcę podkreślić, która później przekłada się na te nasze najbardziej fundamentalne wybory dotyczące leczenia czy też ewentualnej odmowy leczenia. Mhm, bardzo sprytnie tutaj i zręcznie nawiązał Pan od razu do zbliżających się świąt wielkanocnych, bo to faktycznie będzie temat, do którego jeszcze sama chciałabym nawiązać później. Ale najpierw takie pytanie bo zaczął pan od strony takich naszych poglądów i naszej perspektywy na to, jak chcielibyśmy, żeby ten moment zakończenia życia wyglądał. Ale tak. zastanawiam się też, jak tutaj wygląda ten konflikt i szara strefa między autonomią pacjenta, a odpowiedzialnością personelu medycznego. I tam, gdzie różne diagnozy i stany zdrowotne mogą gmerać w tej świadomości i decyzyjności pacjenta. I jak wtedy to rozgraniczyć, gdzie leży właśnie ta powinność i sprawczość pacjenta, a gdzie faktycznie musimy się wstrzymać, bo nie wiemy, czy pacjent podejmuje decyzję świadomie. Idąc do lekarza, udając się, idąc do szpitala, pobierzamy nasz los innym ludziom, fachowcom. My zwykle się na tym nie znamy, no chyba, że oczywiście ktoś z nas skończył medycynę i jest fachowcem na tyle dobrym, na tyle wybitnym, że potrafi sam sobie stawiać diagnozy. To jak wiadomo, nigdy nie jest dobry pomysł. Tak czy inaczej powierzamy nasz los innym osobom, medykom, fachowcom. I teraz cała, cały problem polega na tym, czy my dzisiaj środowiskom medycznym możemy zaufać. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że nie mamy wyboru, bo któż może nam pomóc w trudnych chwilach, jeśli nie właśnie lekarze. Z drugiej strony statystyki, badania prowadzone co jakiś czas, a tych badań chcę podkreślić, wcale nie ma wiele, pozostawiają bardzo, ale to bardzo wiele do życzenia. Jeśli chodzi o działalność Stowarzyszenia Non Omnis Moriar, no to wynikało z tego, że liczba błędów medycznych w naszym kraju jest dużo wyższa niż wynikałoby to z tych zgłoszonych spraw, czy to do Izby Lekarskiej, czy to spraw badanych przez sądy. Jeśli chodzi o ubiegłoroczne badania ośrodka warszawskiego, no to, to to jest jeszcze bardziej katastrofalny wynik, ponieważ wynika z nich, że co drugi pacjent, Szanowni Państwo, co drugi pacjent nie jest zadowolony z tego, co go spotkało w szpitalu albo pośrodku opieki zdrowotnej. A zatem mamy pod tym względem, jesteśmy pod tym względem skazani na błądzenie. Musimy, no ja wiem, no trochę właśnie po omacku podjąć decyzję, czy, komu i kiedy możemy zaufać. Brzmi to bardzo smutno i bardzo dziwnie, no niemniej tak to właśnie wygląda. Faktycznie niespodziewany obrót sprawy, zaskoczył mnie tutaj pan profesor, a jest to jednocześnie niesamowicie ciekawe, bo sama często zastanawiam się nad tym, jak rozumieć i podejść do tematu paternalizmu medycznego, zwłaszcza w kontekście, że równy tydzień temu doszło do takiej głośnej sprawy, gdzie w Hiszpanii eutanazji została poddana na własne życzenia. 25-letnia pacjentka Noelia Castillo. Była to głośna sprawa, bo tam faktycznie była sprzężona niepełnosprawność. Ciężko było w ogóle rozgraniczyć czy jak jakiekolwiek są perspektywy na to, że jej stan się poprawi, ale faktycznie ludzie zostali zaszokowani tym, że tak młoda osoba podjęła decyzję o zakończeniu swojego życia, a personel medyczny na to pozwolił. Więc tutaj mamy jedną sprawę, czyli taką polityczną, etyczną i medyczną, a zastanawiam się, co też zostaje po tym życiu, które już zostało zakończone. Jak my radzimy sobie z żałobą i tym, co faktycznie zostaje i po nas, i po naszych bliskich. Tak, to rzeczywiście jest bardziej problem żywych niż umarłych. I tu pani redaktor, bo tak rozumiem pani pytanie, mianowicie rzeczywiście, kiedy młoda osoba podejmuje decyzję o odebraniu sobie życia, już wszystko jedno, czy to jest eutanazja, czy inny rodzaj samobójstwa, czy też właściwie samobójstwo, którego dokonujemy w inny sposób, tak czy inaczej pozostawią żywi, bliscy ludzie, którzy w wielu wypadkach mają prawo czuć się rozczarowani. Ja nie chciałbym oczywiście wnikać w te kwestie, ponieważ staje się, że każdy przypadek jest inny. Z całą pewnością, jeśli pani pozwoli, to jedno małe wtrącenie, mianowicie w tym akurat w przypadku byłbym skłonny usprawiedliwiać lekarzy, czy też w ogóle środowisko medyczne, dlatego, że 25 lat wszystko jedno, czy to jest osoba młoda, ale już dorosła, co chcę podkreślić, czy też osoba nieco starsza. Nikt za nas, taki typy nie podejmie. czy to będzie stany, tradycyjne samobójstwo, czy właśnie jakaś forma eutanazji, czyli umierania przy pomocy y, osób trzecich, y, pod tym względem nie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie żałoby, no bardzo współczuję osobom bliskim, przynajmniej tak jak ja sam sobie to potrafię wyobrazić, dlatego że cóż, mamy rodzeństwo, mamy własne dzieci, niektóre z nas je mają, z całą pewnością mamy rodziców, którzy w tym wszystkim tak czy inaczej uczestniczą, no i jednak kiedy jest to tak zwana siła wyższa, przydarza nam się wy wypadek, i nie myśl ja wiem, jakiejś tragedii typu wojna, która toczy się za naszymi granicami, wówczas chciałoby się powiedzieć, no, nie mieliśmy na to wpływu, musiało tak być, też w każdym razie możemy sobie to tłumaczyć na wiele innych sposobów. Natomiast samobójstwo jest głęboko zniechęcające. Ja chciałem pierwotnie powiedzieć rozczarowujące, ale to jest nawet coś więcej, dlatego że pozbawia nas wszelkiej nadziei, kiedy właśnie osoba tak młoda, przed którą całe życie jest do zagospodarowania, a jednak decyduje się na to, żeby z tego życia zrezygnować. To cóż, bardzo smutne. Natomiast pytała pani redaktor, bo rozumiem, że to pytanie się składa z kilku komponentów o kwestię żałoby. No więc ja już pomijam fakt, jak trudno przejść do żałoby, do rozpamiętywania osoby, która odeszła w takich okolicznościach. Chociaż niestety coraz częściej z takimi przypadkami mamy do czynienia. Ale drugim problemem, i to właśnie Właśnie problemem osób żywych jest to, że myśmy się trochę oduczyli tej żałoby. Oduczyliśmy się przeżywania straty po odejściu kogoś bliskiego. Mm -hmm. Straty, która... Y którą warto przeżyć, dlatego, że... Należy przeżyć, dlatego, że przecież diametralnie zmieniają się okolicz, okoliczności, w jakich będziemy dalej żyć. Wielka szkoda. Nasi rodzice, nasi dziadkowie, co do rodziców mam pewne wątpliwości, dlatego, że ta rezygnacja z żałoby, ta ucieczka przed myślą o śmierci zaczyna być dominująca w kulturze współczesnej. I to nie chodzi mi tutaj, broń Boże, o jakąś perspektywę wyznaniową czy laicką od po prostu myśl o własnym przemijaniu przeraża nas do tego stopnia, że robimy wszystko, by o tym nie myśleć. Nawet w niecodziennych okolicznościach, kiedy nie wiem, umiera ojciec, matka, siostra. I to wszystko sprawia, że jeśli wierzyć psychologom, robimy krzywdę przede wszystkim samym sobie, ponieważ ta żałoba to nam jest potrzebna. To my musimy, że tak powiem, przejść do porządku nad tym, że ktoś bliski, kto nam towarzyszył, kto nam dobrze życzył odszedł i z kim nie będziemy już mieli kontaktu. No przynajmniej w tym życiu doczesnym tu oczywiście ewentualnie otwierał kustkę dla tych, którzy chcieliby operować perspektywą światopoglądową. Mm -hmm. powiedział ta, pan o tym, że uciekamy od tego tematu i faktycznie tak. mnie to zaciekawiło w, tej, w, tym, w tym sensie, że wydawałoby się, że na naszym katolickim poletku dużo się o tym mówi. Teraz mamy właśnie kontekst świąt wielkanocnych, gdzie mamy i śmierć, i zmartwychwstanie. Mamy też przecież święto wszystkich świętych, zaduszki, gdzie też celebrujemy pamięć o tych, którzy, których już między nami nie ma. Więc zastanawiam się, na ile nasz kontekst polski i katolicki może może tutaj wpływać na to, jak tę żałobę przeżywamy w porównaniu z innymi kulturami. Hmm? Najlepiej, gdyby każdy z nas przyjrzał się uważnie temu, jak wygląda pochówek, z tym że jakiś czas jednak mamy do czynienia we własnej rodzinie. I obawiam się, że tutaj nasz polski deklarowany katolicyzm w niczym nam nie pomaga. Jest tak, że chwilę po śmierci przyjeżdża firma pogrzebowa, zabiera ciało, później pozostaje jeszcze smutna uroczystość w postaci pogrzebu, którą musimy odbyć. I to jest właściwie wszystko. Z tym, że chciałbym usprawiedliwić i tych, którzy czują się katolikami i tych, którzy, którzy dystansują się do religii. Mianowicie to nie jest kwestia naszego wyboru światopoglądowego, światopoglądowego, czy w każdym razie to nie jest wyłącznie kwestia naszego wyboru światopoglądowego, bo tutaj pozwolą państwo, że odwołam się do czegoś, co wiąże się z moją pracą, czyli do bodaj największego filozofa XX wieku, Martina Heideggera, który pisze o tym, że Istotą naszego człowieczeństwa jest to, że się trwożymy, że się lękamy własnego przemijania i poświęcamy mnóstwo uwagi, mnóstwo czasu na to, żeby uciec przed myślą o tym, że kiedyś przeminiemy zupełnie. To przemijanie nas do tego stopnia absorbuje, że według Heideggera proszę sobie wyobrazić, wymyśliliśmy nawet filozofię po to, żeby się karmić złudzeniem nieprzemijalności pewnych rzeczy, w tym wypadku akurat kategorii filozoficznych, które miałyby nam dać jakąś namiastkę tego, że pan omnis smoriar, że nie przez umieramy, tak? Natomiast do czego nas Heidegger zachęca? Do czegoś, co nazywa przytomnością. Ja już upraszczam nieco to pojęcie. Do tego, żeby się umieć skonfrontować z życiem, umieć się skonfrontować z rzeczywistością taką, jaka ona jest. Przeżywać ten czas, który nam pozostał możliwie autentycznie, możliwie przytomnie. Dlaczego? Dlatego, że innego czasu nie będziemy mieli. To jest to, co jest do na naszej dyspozycji i nic więcej nie będzie. To faktycznie jest bardzo ciekawe i spójne z tym, jak to się pojawia też w innych dyskursach psychologicznych, czyli żeby od niczego nie uciekać i przeżyć wszystko, co jest nam dane, bo inaczej to, co wyparte, i tak nas dogoni. I to w pewnie najmniej oczekiwanym momencie. I tutaj niestety musimy na dzisiaj zakończyć, chociaż temat jest bardzo ciekawy i można by go jeszcze rozwijać na setki sposobów. Także moim i waszym gościem był profesor, doktor habilitowany Przemysław Gruber, kierownik pracowni performatycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie dziękuję, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Goście z kapsli od tym barka, wszystko pięknie, mam co zechcę. Z tym, że za co się nie wezmę, to się uzależnię. O na to szybkim pineskę W końcu tej wariacji lepiej wiesz kim jestem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 I pośmiejemy się razem Dopiero wtedy to zejść się warto jeden z drugim powiedz mi Do niego to nie dotarło Dla niego by to był Nie było tego nawet warto Chłopaki zwykły lamparty, A panie przepiękne sarny przecież to było na żarty Tak bardzo wstępni za tych ludzi jak ty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 Czy lubicie chodzić na, na ryby? I cóż, czy lubicie, czy nie lubicie? Czy lubicie, czy nie lubicie? Dzisiaj temat sieci w ramach naszej audycji Rocket Science. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Five, five, four, three, two, one. Na orbitę zabiera Was koło naukowe Put Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is Rocket Science. Cześć, witajcie z tej strony Konrad Wrzesień, ja jestem tutaj z Pawłem Brzozowskim, jesteśmy z koła PUT Rocket Lab, chcielibyśmy chwilę opowiedzieć o sobie, o tym co robimy, w dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o sieciach. Powiedz Pawle, czym się zajmujesz w kole? Cześć, ja należę do koła... Od 2024 roku dołączyłem w zasadzie za namową mojego kolegi i jak na razie absolutnie nie żałuję tej decyzji. No tak to studiuję na Politechnice Poznańskiej, informatykę i sieciami interesowałem się od bardzo dawna, a teraz jestem bardzo zadowolony, że mogę się realizować w tym temacie. A jak to wygląda u Ciebie, Konrad? Ja w kole jestem od 2022 roku. W zasadzie w tym momencie będą to 3 lata, odkąd działam. Trochę krótszy czas, e, pełnię rolę e, koordynatora, pod, pod sekcji e, sieci i serwery. To wiesz, swoją e, swój czas zrobiłem na Politechnice Poznańskiej, na inżynierce. Teraz tu jestem na magisterce, więc łączę e, naukę teorii w sumie z e, praktyką. Jako sekcja sieciowa jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie infrastruktury sieciowej w warsztacie, żeby wszyscy członkowie Naszego koła mieli dostęp do internetu, nie musieli się o to martwić. Mogli między sobą wymieniać różnego typu informacje w łatwy, przystępny sposób. Funkcjonujemy również tutaj jako ta podsekcja Można to powiedzieć, jesteśmy takim Utrzymaniem ruchu Naszego koła sieciowego Koła, koła Po drogę dla sekcji sieciowej Jesteśmy takim właśnie Takim utrzymaniem ruchu Bo tak jak Paweł dobrze powiedział Zapewniamy nie tylko Dostęp do informacji Dostęp do naszych zasobów Ale również pozwalamy na pracę zdalną Nad niektórymi projektami gdyż zapewniamy poza samym połączeniem warsztacie również za pomocą sieci VPN wyjście na zewnątrz, dostęp przez sieć publiczną. Zgadza się, korzystamy między innymi właśnie z ZeroTier, który tworzy te vpn -y. Zdecydowanie usprawnia to pracę członkom, którzy nie mogą fizycznie pojawić się w naszym warsztacie. Dodatkowo, jeśli chodzi o nasze zadania poza samym warsztatem, jeżeli testujemy naszą rakietę, to musimy dbać o połączenie telemetrii. Telemetria to jest technologia zbierania i przesyłania danych z rakiety do ym, infrastruktury, która znajduje się na Ziemi, żeby nasi członkowie mogli analizować yy, in real time, parametry, różnego typu obraz z kamer, kamery, żebyśmy po prostu mogli monitorować, co się tam właściwie dzieje. Tak, są to niezwykle przydatne informacje, które wykorzystujemy również do analizy po, po chociażby evencie, jakimś po wystrzale, po testach. Co... I żeby stawać coraz lepszymi. Dokładnie, możemy ulepszać. Nasze parametry, nasz e, przebieg, naszego lotu. Mm, a to jeżeli wydarzy się coś nieprzewidzianego i stracimy połączenie z rakietą w zasadzie to jest taka sytuacja, bo jako e, nasza infrastruktura sieciowa musi być odporna na sytuację, w której rakieta po przekroczeniu pewnego pułapu straci połączenie ze stacją naziemną, ale sieć powinna być tak zaprojektowana, żeby mimo tego wydarzenia dalej funkcjonowała, dalej zbierała informacje i e, dane zbierane z zapewnić ciągłość zbierania danych ze stacji naziemnych oraz ze samej rakiety gdzieś wysoko e, u góry. Zgadza się, to są newralgiczne aspekty. Również staramy się wprowadzać technologie, które nie są niezbędne, lecz ułatwiają członkom zespołu po prostu pracę, m.in. nasz lokalny DNS na tzw. Pajhol, dzięki któremu Członkowie mogą bezproblemowo w przeglądarce łączyć się, wyszukiwać urządzenia w naszej sieci za pomocą nazw domenowych, a nie adresów IP. Są to takie feature'y, które poprawiają humor. Pomagają nam się lepiej rozwinąć, zgadza się. Dodatkowo zdarza się nam napisać jakiś skrypt, jakieś oprogramowanie e, drobne, które pozwala mm, właśnie polepszenie parametrów sieciowych, połączenie jakichś usług sieciowych e, z innymi tutaj, zwiększenie jak, przepustowości. Dokładnie musimy też na to zwracać uwagę. Jak wiadomo, tych informacji zbieranych podczas testów lotu są setki tysięcy, czasem nawet miliony, więc nie moglibyśmy sobie pozwolić na sytuację, w której nagle urządzenia przestają odpowiadać albo połączenie między nimi jest, mówiąc kolokwialnie, zapchane. Z działalności w Rocket Labie płynie wiele korzyści. Między innymi możemy otrzymać punkty, do, które się przydadzą do stypendium. To prawda. Możemy dodać wpis w naszym CV, w, jeżeli będziemy aplikować do jakiejś pracy... Mi się wydaje, że mogą na to spojrzeć przychylnie. Oj, to prawda. Jednak to jest renomowane koło, tak mi się wydaje. To prawda, z takimi sukcesami, z taką działalnością wszystko idzie zdecydowanie na plus. Poza tym jesteśmy w stanie zebrać doświadczenie w środowisku dość nietypowym, co daje dodatkową możliwość rozwoju, dodatkowej rozmowy lub poszerzenia swoich właśnie e, nawet zainteresowań. Nauka pracy w zespole, dzielenie tasków dobra i prawda. tym podobne to też jest dla nas bardzo ważne i niestety w życiu codziennym, w życiu codziennym koła również takie pewne korporacyjne metodyki musimy powielać. Jako koło dążymy do rozwoju do stawiania sobie coraz to nowszych celi. Dlatego zachęcamy do współpracy z nami i mamy nadzieję, że taka współpraca okaże się owocna w dwie strony. Prawda, zawsze jesteśmy otwarci na nowych członków, chętnych zdobywania wiedzy i podzielenia się jakimiś swoimi um, doświadczeniami lub pomysłami. I dziękujemy za tą audycję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I jeszcze raz zachęcamy do współpracy z Rocket Labem. Five, five, four, four, three, three, two, one. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science. Autopromocja. Afeżasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.pl w zakładce Afeżasta do piątku do godziny 12.00. Notowanie w piątek o 20.00. Autopromocja.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 rolnictwa i rozwoju wsi. Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Byliście zapalonymi czytelnikami jako dzieci? Jeżeli tak, to zwłaszcza mnie to ciekawi w kontekście dzisiejszego święta, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, a więc w naszym konkursie pytamy Was właśnie o to, o Wasze ulubione książki z dzieciństwa. Czy to była Narnia, czy Harry Potter, czy cokolwiek innego? Może jakaś szkolna lektura? Dajcie znać. I wyślijcie SMS na numer 7148, dodajcie słowo Afera. Wasze imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a do wygrania będzie podwójna wejściówka na polską wersję PW Forever w poniedziałek 6 kwietnia w klubie Dwa Progi. Koszt SMS-a to jedynie złotówka i 23 grosze. Święta świętami, ale warto już teraz za zajrzeć w kalendarze i zobaczyć, że już za tydzień, czyli 9 kwietnia, czeka na nas w... Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncert Studium Musicalu pod tytułem Moje Pismo Gra i śpiewa, Moje Pismo Łzy czyli spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy widzieliście ten serial sprzed sześciu lat. Ja wtedy miałam taką drugą młodość, można powiedzieć, jeżeli chodzi o twórczość tej poetki. I faktycznie jej piosenki są dużo bardziej znane niż jej poezja. Więc tym bardziej warto sobie przypomnieć, jak mogą brzmieć w nowej aranżacji, poznać tę nową aranżację. Jeżeli chodzi o to, kto wystąpi, no to oczywiście osoby z Akademii Muzycznej. Przy fortepianie będzie Stanisław Majewski, za scenariusz i reżyserię odpowiada Magdalena Choworska, a za choreografię Anna Becker. Także pamiętajcie, już za tydzień o 18:00 w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Gdy się zgubiłeś wcześniej teraz ja noc przeciąga się na dzień dobry kupionym pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze Mówią sprawdź Nie ma na co czekać Słyszy To chce zaciągnąć duch Nie każdego Zbliża się godzina 18, a więc to oznacza, że nasza wspólna przygoda, przynajmniej dzisiaj, dobiega końca. Za kabiną realizatorską Jonasz Mychuła, za mikrofonem Julia Grela. Życzę Wam wesołych świąt i wspaniałego weekendu. Także słyszymy się już niebawem, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu. Zostały 3 minuty do godziny 18, a więc czas na serwis. Basia Zostaniak, zapraszam. Co z nowym wiceprezydentem Poznania? Od stycznia, kiedy to Jacek Jaśkowiak zwolnił Mariusza Wiśniewskiego, w Poznaniu jest trzech wiceprezydentów. Są to w kolejności Marcin Gołek, Jędrzej Solarski oraz Natalia Weremczuk. Do tej pory nie poznaliśmy jednak nazwiska nowego zastępcy. Prezydent Jaśkowiak w lutym przekonywał, że jest to kwestia kilku tygodni. Na decyzję trzeba będzie poczekać. Chciałbym, żeby to była tak naprawdę bardzo taka rozważna decyzja, żeby też pewne emocje opadły. Te prace, które wykonujemy, ona Idą wszystkie w terminie. Mówił prezydent Jacek Jaśkowiak. Warto nadmienić, że przed odwołaniem Mariusz Wiśniewski odpowiadał m.in. za oświatę, komunikację publiczną czy drogi. Po jego odwołaniu zadania te przejął osobiście sam prezydent. Informacje z Wielkopolski na 98,6. Ponad 34 miliony złotych unijnego dofinansowania uzyskała spółka Aquanet. Dzięki tym pieniądzom kolejni mieszkańcy stolicy Wielkopolski, Lubonia oraz gmin Czerwonak, Kurnik, Mosina i Murowana Goślina zyskają dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu powstaje 15 kilometrów sieci, co pozwoli przyłączyć do niej blisko półtora tysiąca osób. To nie pierwsze pieniądze z unijnego programu Feniks. Tylko w ubiegłym roku spółka Aquanet podpisała umowy na 203 miliony Złotych dofinansowania na inwestycje wodociągowe. Co trzeba zrobić, by zostać rodziną zastępczą? Miasto organizuje szkolenia dla osób, które chcą podjąć się opieki nad potrzebującymi tego dziećmi. Zgłaszać mogą się małżeństwa, osoby nie niepozostające w związkach oraz żyjące w związkach nieformalnych. Samo szkolenie trwa sześć sobót. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie dziewiątej i trwają do godzin popołudniowych. W międzyczasie kandydaci udają się do doświadczonej rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, aby w praktyce zapoznać się z realiami tego typu opieki. Najbliższe wolne terminy na szkolenia są w maju, ale zapisywać można się już teraz. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poznań.pl Radio Afera. Lokalne źródło informacji. Zmiany w komunikacji miejskiej. Od dziś do wtorku 7 kwietnia komunikacja publiczna będzie funkcjonowała w trybie świątecznym. Zmiany w rozkładach jazdy i funkcjonowaniu poszczególnych linii zapewnią możliwość skorzystania z transportu zbiorowego. Jednocześnie będzie on dopasowany do zapotrzebowania w okresie Wielkanocy. Największe zmiany zaplanowane są na niedzielę i poniedziałek. Do godziny dziewiątej będzie funkcjonowała przede wszystkim komunikacja nocna. Na przykład na linii numer 201 tramwajowej tramwaje będą kursować co kwadrans. Od około godziny 9. na większości linii tramwajowych, autobusowych już tramwaje, autobusy pojawią się na mieście. Mówił rzecznik prasowy z DTM Poznań Bartosz Trzebiatowski. Szczegóły funkcjonowania komunikacji miejskiej znajdziecie na stronie mpka.poznań.pl I to już wszystko. A na ostatni serwis informacyjny zapraszam o 18.57.